I film, gry i, i komiks, klasyk i nowość, nowość hit, hit i gniew. Wszystko, wszystko co myłoczne, z tyasz mi znajdziesz na necropolisblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcast. Sobota, 3 kwietnia 2021 roku. Słuchacie właśnie 336 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonów witają się z Wami dwa słodkie, urocze, małe popaprańce. Hubert Spandomandowski i Michał Dzeriakowicz, witam Was serdecznie. Witamy, dzień dobry. Cześć Trzymas, cześć Mando, witam wszystkich. Tak, i wita się z Wami także okrutny trzymas. Porozmawiamy dzisiaj o horrorach wielkanocnych Tak, znowu przyszedł ten czas, że wzięliśmy się za złe filmy Znaczy nie, no dobra W tym roku nie było tak źle, już delikatnie spoilując ale tak, znowu sięgnęliśmy do worka z horrorami świątecznymi, jakoś tam związanymi z Wielkanocą. Wiecie, że różnie z tym powiązaniem bywa. Te topki, które gdzieś tam w sieci można znaleźć, to, czy topki, no to nie są topki, listy po prostu. One nie zawsze okazują się no, w 100% zgodne z prawdą. W każdym razie w tym roku padło na cute. Little Buggers i na Atrocious, czy też Atros. W odwrotnej kolejności. No, ja oglądałem w tej. Ale na graficzce jest w innej, więc się dostosuj, bo nie zmienię. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Wyjaśnij nam lepiej, Montralo, dlaczego akurat te dwa wybraliśmy w tym roku? Znaczy po pierwsze słuchałem sobie zeszłorocznego podcastu i tam pod koniec powiedzieliśmy, że te święta to takie wyjątkowe są, takie inne i kurde, powiem wam, że jest mi źle, że że w tym roku znów są te święta takie wyjątkowe i takie inne i nic się cholera jasne nie zmienia. Znów siedzimy na lockdownie. Druga rzecz, którą chciałbym jeszcze na początek, zanim odpowiem na twoje pytanie powiedzieć, to ja niestety znów nagrywam z piwnicy i stoję, niestety stoję. Mam tu ze 20 centymetrów w jedną, w drugą stoję trochę krzywo, a od południa zaczęły mnie strasznie boleć plecy i teraz naprawdę ledwo stoję. Te święta najprawdopodobniej spędzę w łóżku, także proszę was, panowie, Proszę was bardzo, bo ja nie mam dzisiaj, nie jestem w nastroju na żarty. Jak zaczniecie mi się tutaj kłócić, że Banyman jest super, nie, Banyman jest kiepski, a Banny The Little Thing to w ogóle beznadzieja, nie, to jest Casablanca. to ja uroczyście tutaj ogłaszam już na sam początek, że ja po prostu metodą skóry powiem co mam do powiedzenia i wychodzę i kończycie sesami, bo, bo ja naprawdę poświęcam się bardziej chyba niż Jerry dla tego podcastu w tym momencie, o czym Jerry za chwilę myślę rozwinie. Natomiast wybrałem te filmy e, z takiego powodu, że co roku w zasadzie mówię, że już teraz nam się skończyły dobre, już będą same złe i w sumie nie powstają nowe tak za bardzo e, albo gdzieś mi mijają, a ten pierwszy, czyli ten hiszpański, którego ja tytułu nie pamiętam na literę A... Atros. Od dawna miałem w planach, bo to jest found footage, a to jest zawsze coś wyjątkowego. Nie mówiliśmy jeszcze nigdy o found footage wielkanocnym, więc chciałem to obejrzeć. Wiedziałem, że to jest na YouTubie, ale niestety bez angielskich napisów. I nie mogłem do tej pory znaleźć. O tym, jak to ostatecznie znalazłem, zaraz w ale no, znalazłem to ostatecznie i obejrzeliśmy. I nawet znaleźliśmy z polskimi napisami, więc dało się obejrzeć. I to jest, yy, i to był taki kluczowy, dla kluczowa rzecz. Żeby sobie obejrzeć found footage, bo to fajna rzecz. Natomiast drugi film mignął mi jakieś pół roku temu na Facebooku, zupełnie przypadkiem. On nie jest wielkanocny. To jest znów na tej zasadzie, że mamy króliczki. Więc na tej zasadzie sobie podłączyliśmy, a było to o inwazji królików z kosmosu, więc mówię wow, nie, od razu szukam i od razu znalazłem od razu sobie zapisałem i, i czekałem, on sobie czekał e, dobre pół roku u mnie na dysku na ten dzień i mówię to będzie to, tego jeszcze nie było także według takiego klucza dobrałem te filmy mhm mm no i czy trafiliśmy e, dobrze, <śmiech> zwłaszcza Jerry, to o tym usłyszycie więcej za chwilę, bo zaczniemy, no dobra, to może być według graficzki od Okrutnej. Okrutna Atros, e, Atroszys, e, to jest film z 2010 roku. E, Nie 15? Film... Nie, ten jest z 2010, <śmiech> tak, to, to od razu, od razu to wyklarowujmy, ten jest z 2010 roku. <śmiech> <gry> tak, jest to film Fernando Baredy Luny, jest to jego jedyny pełny metraż, twórca hiszpański, no raczej amatorski, niskobudżetowy film, no ale konwencja fan footage tutaj pasuje idealnie właśnie no, niewielkiego budżetu i stosunkowo prostego pomysłu wyjściowego. Ale zanim więcej o tej produkcji, to Jerry wam troszkę powiedzieć o filmie o tym samym tytule, ale z roku 2015. No tak, bo tutaj już się panowie nabijają ze mnie, że ja cierpiałem przy okazji nagrywania do tego podcastu. No i tak to jest, że zawsze ktoś idzie na pierwszy rzut, jeżeli chodzi o te filmy, bo my czasem nie ma co się czarować, strzelamy po prostu. W sensie Mando wybiera jakiś film, ale sam nie wie, co, co to jest. I trochę tak też było z tymi tytułami. No i jak rozmawialiśmy o tym Vault footage to ja się trochę pod podjara bo stwierdziłem, że to może być coś ciekawego. Wiedziałem tylko, że ten film ma być o rodzeństwie, ma być hiszpańskojęzyczny języczny i ma być właśnie z tej konwencji found footage. No i Mando znalazł ten film, tak jak się tutaj z szum nie pochwalił. No i ja akurat miałem trochę czasu, więc zabrałem się dosyć wcześnie za te filmy. No i jako pierwszy wybrałem sobie właśnie ten, tenże Atros. Odpaliłem go. No i się zaczyna tak dosyć jako taka, taka brudna jakaś produkcja, naprawdę mroczna, gdzieś tam w Meksyku. Trochę się zdziwiłem, że to Meksyk, ale mówię nie, no hiszpańskojęzyczny jest ok no i takie kręcenie z jakieś bardzo brutalne sceny na początek jakiegoś wypadku, no i gliniarze łapią jakichś dwóch kolesi założyłem, że to jest właśnie to rodzeństwo o którym Mando wspominał no i zaczyna się nam akcja posuwać do przodu, gliniarz ich tam dosyć brutalnie traktuje zaczyna przeszukiwać ich auto i znajduje kasetę i zaczynają oglądać, czyli mamy trzeci z elementów, o którym wiedzieliśmy, że ten film ma zawierać, czyli właśnie found footage. No i to była jakaś tam, nie wiem, szósta, siódma minuta tego filmu. Zaczyna się to te, te, te oglądanie tej taśmy, no i y, ja około 12 minuty, już y, po tym jak trzy razy, w, od 10 do 12 minuty, sprawdzałem, czy to jest możliwe, żeby to był ten film. Wyłączyłem go zdecydowanie, żeby umyć się pod prysznicem, drucianą, sztotką, a przede wszystkim mózg. Y, no to się zorientowałem, że jednak są dwa filmy o dokładnie tym samym tytule, i ten, który Mando znalazł, pomimo tego, że on był opisany jako niby ten właściwy, który dzisiaj będziemy Wam omawiać to tenże film jest z 2015 roku i proszę Was bardzo jakbyście szukali tego dzisiejszego filmu bo on jest całkiem niezły jest w sumie niewiele, chyba wielkanocny tak poprawdzie. ale sam w sobie jest całkiem spoko jakbyście go szukali to uważajcie żeby nie trafić na ten z 2015 roku bo ja z racji na to że mamy Wielką Sobotę nie będę Was tutaj raczył szczegółami co zobaczyłem, ale dość powiedzieć, że ten z 2015 roku ogląda się jak film SNAF. I teraz nie przesadzam, nie? On jest po prostu tak brudny, tak obleśny, tak masakryczny, tak naturalistyczny, że to jest po prostu coś odpychającego i odrzucającego. Ja zaczynałem oglądać ten film z żoną na kanapie, to tak najpierw przesunąłem la laptop, wiecie, tak, żeby ona nie widziała, co mam na ekranie. Później sprawdziłem, czy zasłony mam za sobą zasunięte, bo mówię, matko, nie? Jak ktoś mi zacznie w okno patrzeć, co ja oglądam, nie? To po prostu zaraz na policję zatwoją. No i nie, naprawdę w tej 12 minucie to już wyłączyłem z, z, odrzucone totalnie także nie, nie, nie testujcie i y, nie pomyl filmu jak mówi słynne hasło reklamowe y, polskich dystrybutorów także, także takie przygody czasem <śmiech> też czekają na, y, na nas kiedy próbujemy wybrać coś wam <śmiech> ciekawego do oglądania w tych świątecznych horrorach no ja w sobie jak go ściągnąłem to mówię sprawdzę czy napisy pasują bo tak często robię i skakałem po pasku i tak skoczyłem tam ze 3-4 razy i mówię, no kurde mocny, nie? ale no zobaczymy, nie? będzie ciekawie, ale nie, nie, nie sprawdzałem, a Jerry to jest taki nasz tester wielkanocny, taki nasz tutaj króliczek, bo to nie pierwszy raz e, nam testuje filmy, się pierwszy za to bierzemy, a my potem na ostatnią chwilę i to było takie przeurocze, ja wracałem z pracy z popołudniówki i, i Jerry pisze, Ej, wiecie co? Ten film to może jednak sobie. Jeszcze, jeszcze nie skumał, że to nie jest ten, może sobie odpuśćmy, bo to tak naprawdę nie na święte. No, tak, tak. a, a za chwilę doguglował, sprawdził, o kurde, to nie ten film. Nie? No także mieliśmy dużo ubawu, dużo uciechy z tego tak. wtedy. Nie, to czy znaczy, my no, niekoniecznie. No, nie, nie, biorę. nie, no to jest, ja wam powiem, że jestem y, dwa dni po usunięciu ósemki, i jakby mi y, y, zasugerowano, żebym kontynuował ten seans i nie wiem, y, skoczył jeszcze na usunięcie pozostałych trzech ósemki. To chyba wybrałbym w ciemno usunięcie tych trzech ósemki to na jedno posiedzenie. Także niech to będzie najlepsza recenzja tego nietrafionego filmu. I, i może przejdźmy już do tego, co, co mamy tutaj do powiedzenia o tym właściwym. Tak, ale to jest w ogóle piękne. Obejrzałeś fragment tego niewłaściwego. Jeszcze nagrywasz to po panią ósemki. Świetne święta w ogóle. No, no, żyćko, o. żyćko. Dzień jak co dzień. Tak, to ja jeszcze tylko powiem, bo żeby się nie okazało, że po tym jedyny film, jaki ludzie będą chcieli obejrzeć, to ten. Nie, nie, nie, to, to, to, ja... to naprawdę ja zupełnie teraz poważnie, bez śmieszkowania. No to tak zadziała. Nie, nie, nie, ogląd tak nie oglądajcie tego filmu, nie, to jest zło wcielone, nie, tym bardziej, że doczytałem i ewidentnie ten początek, który już był odpychający, on nie jest najgorszym, co w tym filmie się dzieje, więc nie, naprawdę, to, to zupełnie poważnie mówię, nie, nie bierzcie się za ten film, bo po co? no Szkoda nerwów. To jeszcze dodam, że tak jak właśnie to tak często działa, nie, że ktoś odradza i wam, wy macie ochotę sięgnąć. To ja po rozmowie z Żarem na czacie stwierdziłem, że nie chcę inne sprawdzać jednak, a miałem to na dysku i no chyba sobie jednak odpuszczę już tak na wieki wieków. Dobra, ale teraz przechodzimy do filmu z 2010. Powtarzam. 2010 rok: Hiszpania. Atros. Y tak, e, głównymi bohaterami jest e, to nasze rodzeństwo. E, widzimy, jak rodzina wyjeżdża na Wielki Tydzień z Madrytu do wiejskiej posiadłości e, w miejscowości bodajże El Garaf. E, nie wiem, czy to jest nazwa miejscowości, czy jej posiadłości, no, ale mówią, że jadą do tego El Garaf. E, I nasze rodzeństwo jest uzbrojone w kamery. Jest to chłopiec i dziewczynka, Christian i Julie. Chłopak i dziewczyna, nie? No to są mhm. starsze nastolatki, chłopiec i dziewczynka. No, znaczy, czy takie starsze, to bym też tutaj polemizował. No ale tak, nastolatkowie. I uzbrojeni w kamery przeczesują okolice tej posiadłości, prowadząc takie swoje, wiecie, młodzieżowe śledztwo w sprawie miejskiej legendy o zaginionej dziewczynce, której duch podobno Objawia się osobom, które zabłądziły, a zabłądzić tam nie trudno, bo obok posiadłości znajduje się ogromny labirynt. No dobrze, może zacznijmy od samego motywu świąt, bo już wspomnieliśmy, że wiele ich tutaj nie ma. One zostają wspomniane na samym początku, także właśnie no po w prostu tym roku jadą na święta, nie? wyjeżdżamy na ten Wielki Tydzień, ale potem chyba nie ma żadnych obchodów, ani nic, nie wiem. Bo ja jakoś nie ma mocno... nic, ale jest jedna fajna rzecz, o której wam pisałem, bo w 2010 roku był taki sam układ dni, jak teraz mamy w 2021 i Wielka Noc przypadała dokładnie w tym samym czasie, a tutaj są co jakiś czas plansze z datą i dniem. Mhm i mamy tam, nie wiem, pierwszy no, kwietnia, czwartek, nie? tak jak teraz na przykład i tak dalej. No czyli to jest w sumie trafiony film na ten rok nawet, bo to podpasowane, ale tak samych świąt nie ma tutaj w ogóle. Tylko fakt, że to się, akcja dzieje się w święta po prostu. No to jest trochę niewykorzystana mhm. szansa akurat, bo ja, ja jak zobaczyłem właśnie datę i to, to, to wspomnienie, że z, jadą na święta i to tak, się zaczyna właśnie chyba od, od Wielkiego Czwartku, no to zakładałem szczerze mówiąc, że to będzie miało jakieś tam trochę klimatu tego świątecznego, którego do tej pory za wiele nigdy nie mieliśmy, a nie wykorzystano kompletnie te, te, tej, tego motywu, nie? no, bo można było przecież zrobić czy tam jakieś ozdoby, czy, czy jakieś przygotowania, czy cokolwiek innego, no, no szkoda, to, to, to akurat jest minusik. Pewnie tak, ale jak ja pomyślę o tym, że my to nagrywamy też w Wielki Czwartek, no i czy w moim otoczeniu widać jakkolwiek ten Wielkanoc, no niekoniecznie. No ja Więc... wam powiem, że jestem w podobnym miejscu jak oni, ta piwnica. Tu mam zbiór różnych zabawek dziecięcych sprzed lat, także w sumie teraz troszeczkę tak... Ale takie, nie masz tam żadnych ciareczki. dawnych filmów swojej żony czy coś, nie? Nie, chyba nie, chyba nie. <laughs> Okej. Okay. No dobrze, found footage, konwencja, która właśnie te kilka lat temu święciła triumfy i która wielu osobom wówczas się przejadła. Tutaj mamy rok 2010, film taki prawie że amatorski, a ja wam powiem, że strasznie mi to siadło, bo e, to przypominało Blair Witch Project, e, ale w takiej trochę mniejszej skali, to znaczy e, sama tutaj legenda związana z tą dziewczynką jest dużo prostsza, bohaterów mamy tam raptem czwórkę, piątkę e, i psa, ale na pierwszym planie dwójkę i to jest rodzeństwo, więc mamy konflikty tutaj na linii brat-siostra, a nie, nie wiem, koledzy, koleżanki, czy potencjalni partnerzy, kochankowie, czy coś takiego. I śledziło mi się tę parę tutaj bardzo przyjemnie, bo to wszystko zaczyna się tak niezobowiązująco, ma w miarę powolne tempo, mamy jakąś tam tajemnicę w tle, nie do końca wiemy, do czego to wszystko będzie prowadzić. Chodzimy po tym labiryncie przez pół filmu. No i początkowo tak zupełnie bez żadnych, no bez stresu. Po prostu poznajemy tę przestrzeń i moim zdaniem też ją bardzo dobrze pokazano, bo ja nie wiem, czy ten nabierent jest duży, ale w obiektywie kamerą się wydawało naprawdę ogromny. i No bo zresztą w nim łatwo się było zgubić, więc oni biegając po prostu skręcali prosto skręt, prosto skręt, więc nie wiesz, czy tam było tylko pięć tych skrętów czy 50 nie? Mm -hmm. e, i tam a mamy do tego takie... on był taki, przepraszam jeszcze raz, do tego on był, a do tego on był taki klimatyczny fajny, bo to jest trochę jak, wiecie, jak w lśnieniu, nie, Kubrika. Labirynt z e, żywopłotu koło domu, mm -hmm. ale tutaj mamy taki trochę ususzony, trochę zarośnięty. Kilka tych dróżek jest całkowicie zarośniętych i trzeba się tak jakby zapuścić e, w las. Do tego tam są jakieś jakaś, tu ławeczka, e, tu jakaś altanka, w, w studnia, no, ławeczka, mm -hmm. tu jakieś no, tu, no, no, no. także Taka sumie... rzeźba, tu jakaś waza, ale nie na postumencie. Mhm. No właśnie, więc to wszystko jest proste, ale ukazane w taki sposób, że rzeczywiście jesteśmy w stanie uwierzyć, że to jest jakaś wielka konstrukcja, w której można zabłądzić i ona jest blisko domu, więc bohaterowie się jakoś e, nie lękają szczególnie, ale no w nocy nie chcielibyśmy tam trafić, a jak się możecie domyślać, w końcu tam trafimy. E, I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że czuć tutaj reżyserię i taką świadomość w operatorce, ale jednocześnie wszystko jest na tyle niedbałe, by pasowało do tej konwencji fan footage, byśmy mogli uwierzyć, że no nastolatkowie po prostu mają kamerę i się tym bawią. Bo niektóre ujęcia no, są dobani po prostu, ale jednocześnie jest... Yy, sporo takich momentów, gdzie ta kamera jest bardzo świadomie umieszczona, niby gdzieś po prostu z boku położona, ale jednak tak, żebyśmy zwrócili uwagę na konkretne elementy, ten film jest jednak czytelny, to nie jest taka amatorka amatorka, na zasadzie ktoś stwierdził, że zrobi futycz na YouTube, tylko no, ja tutaj widzę film mimo wszystko i e pod koniec jeszcze mamy taką właśnie bardzo długą sekwencję błąkania się po labiryncie i ona jest długa też tak czasowo w miarę i ja widziałem, że na przykład w sieci niektórzy na to narzekają, a ja wam powiem, że to też było fajne, bo to było takie prawdziwe, nie takie filmowe zagranie tylko rzeczywiście bohaterowie tam z jakiegoś powodu przebywają, chcą coś zrobić ale gubią się troszkę zagrożenie skaluje i naprawdę niby oglądam po prostu jak ktoś dyszy chodzi w kółko wokół żywopłotu, a czułem e, takie fajne, przyjemne napięcie zaangażowanie w tę akcję no i to wszystko nas doprowadziło do co było kolejnym zaskoczeniem jednoznacznego finału nie kończy się to tak jak Blair Witch, tylko dostajemy pewnego rodzaju wyjaśnienie kto lub co jest źródłem zła ale to też było satysfakcjonujące proste może, może też nie do końca wynikało z wcześniejszej części filmu to znaczy nie było jakiegoś wielkiego foreshadowingu w tym kierunku ale też mi to zagrało do samego końca i autentycznie byłem zaskoczony, że found footage po tym, bo ja też miałem straszny przesyt tej konwencji, ale że tutaj aż tak mi się mogło spodobać. Nie, bo to jest dobrze zrobiony film. Ty tak podkreślasz, że to jest amatorskie dzieło, a ja bym to, ten... Przymiotnik chyba wywalił z tego podcastu, no bo to, to nie jest taka amatorszczyzna, z jaką można kojarzyć amatorskie filmy. To, to jest czuć, że to jest po prostu film zrobiony niezależnie. Jeśli już, to ja bym używał właśnie sformułowania mm -hmm. kino niezależne niż po prostu amatorszczyzna, bo on jest kompetentnie zrealizowany pod każdym jednym względem. Chociażby raz na to, co ty mówisz, na tą świadomą pracę kamery, a dwa też na udźwiękowienie, bo dla mnie takim, takim testem mhm, na tak, amatorskie tak. kino to jest to, to co też i w, tutaj w tych podcastach wielkanocnych i co Mando wielokrotnie, wielokrotnie podkreślałaś w horrorach bożonarodzeniowych, no dźwięk jest często fatalny, a tutaj to udźwiękowienie było naprawdę dobrze zrobione, co szczególnie procentowało właśnie w tej sekwencji nocnej, bo ona jest długa, tam nic nie widać momentami, naprawdę. I tam dźwięk robi naprawdę też dużą robotę, czy, czy jest jakby jednym z takich kluczy, fundamentów. No całościowo ja miałem bardzo mocny film Blair Witch, dlatego, że mimo, że to jest produkcja króciutka, bo ona ma 75 minut, wydaje mi się, że pierwsze 30 minut jest nudnawe. I tak, to jest takie trochę chodzenie, coś tam gadają, tu niby podprowadzają pod legendę, tu podprowadzają pod ten labirynt, ale to jest takie jakoś nieskładne, raz, drugi, trzeci wybierałem się do tego labiryntu, ale też w zasadzie nic z tego nie wynika. Mamy później pewien przełom, mamy długą sekwencję w lesie, mamy później powrót do domu i kolejną jakby długą sekwencję, ale tak naprawdę od momentu, kiedy ta akcja wjeżdża, no to to już się robi naprawdę porządny film i moim zdaniem to jest paradoksalnie dużo lepiej zrobiony film pod tym kątem niż Blair Witch. Przynajmniej na mnie lepiej oddziaływał, że, że tam miałem, du, du, byłem dużo bardziej zirytowany tym jak właśnie, jak bardzo nie było nic widać, jak te postaci były wkurzające i głupie, jak one się idiotycznie zachowywały. Tutaj też mamy jedną głupotę moim zdaniem w tej sekwencji nocnej, bo dochodzi do, do rozdzielenia tego rodzeństwa w taki no, kretyński sposób, patrząc na to, co, co się dzieje, działo wokół nich i jak oni też działali y, przez całe znaczy wcześniejsze ja firmy. Mimo wszystko, bo masz dwójkę i oni biegną y, do innego członka godziny, no jedna osoba spowalnia, a druga osoba po prostu biegnie do przodu, tak? No, no i, nie, nie. dla, i i dla tutaj mnie akurat, ja to ja tutaj, kupuję ja, bardziej. Ja tutaj akurat czułem taki zabieg scenariuszowy, bo, bo po prostu dla mnie no nie widziałem uzasadnienia, że, że oni się tutaj rozdzielają, ale to, to nie zmienia postaci rzeczy, że to i tak w sumie było nieźle rozegrane, bo później kiedy te postaci powracają, to ta na przykład ta scena powrotu no, jest mocna I, i to mi się podobało, jak to, było, jak to było rozwiązane i później te reperkusje. I co zaskakujące, to ja się zgadzam z tym, co ty mówisz, że ta jednoznaczność finału, no oczywiście można dyskutować jeszcze, na ile to jest taka w stu jednoznaczność, bo teoretycznie nie można wykluczyć jeszcze jakby tego, że jednak ta legenda była prawdziwa, a nie tylko, że, że mamy rozwiązanie zdanie takie, jak widzimy na ekranie, ale to mi się też podobało, bo tak jak to zakończenie Blair Witch było klimatyczne i to, to jest akurat jeden z mocniejszych punktów moim zdaniem tamtego filmu, no to, to powtórzone tak jeden do jednego to by nie działało. A tutaj do, dobrze mhm. to zagrało i ja nawet byłem zaskoczony, no bo teoretycznie my mamy finał, a później mamy jeszcze parę scen, parę sekwencji, które nam po prostu dopowiadają całą resztę i to jest naprawdę dobrze zrealizowane. Tu czuć, że, że to jest film, który jest całkiem nieźle przemyślany pod tym kątem, co chce opowiedzieć. Świadomy, no właśnie. To ja jeszcze tylko powiem, że w Blackwitch ten urwany finał był świetny, bo cała ta kampania promocyjna no tak, na tym tak się właśnie zakładała Dokładnie. tajemnice, potencjalny sequel, sprzedaż książek, etc. I nie było innej opcji, ale tutaj przy takiej właśnie produkcji, która dotrze w sumie do nie wiem, może kilkuset odbiorców, no to bawienie się w, w próbę powtórzenia tego samego, to by nie zagrało zupełnie, a tutaj dostajemy konkret, ale też właśnie bardzo klimatyczny, pasujący do konwencji, pasujący do tego śledztwa. Troszkę właśnie tak jak mówię, ktoś może stwierdzić, że o, a nie mogłem tego przewidzieć, bo foreshadowingu prawie tutaj nie było w tym kontekście. Ale, ale, to, to, ale to też to nie wszystko podcierne. wpasowuje to się. To było trochę było, wiesz, trochę było. Ten album, na przykład, który oni znaleźli z powyrywanymi zdjęciami, no to ja już się tam części drobiazgów domyśliłem w tym momencie. Może nie samej końcówki, ona była mm -hmm. dla mnie fajna, mm -hmm. ale trochę ta piwnica dawała e, pewne sugestie. Taki, tak, tak, tak, ale Natomiast powiesz... według mnie, <grych> tylko że ja jeszcze o początku nie mówiłem, bo mi się nie chce dzisiaj wcinać, bo mi plecy bolą, według mnie ta końcówka, ona jest bez sensu z tą legendą. No, no tak, tak, dokładnie. Ta legenda to ni niby się ciągnie, już nawet dziadkowie słyszeli, cały film opierał się na tym, nie? Bo tak jak mówiliście, że ten labirynt może nie jest straszny z punktu widzenia dzieciaków, bo dopiero poznają, ale wszyscy rodzice mówią, że tam nie wolno iść, tam nie można zabłądzić, nie? Że, że nie można w ogóle gdzieś tam nie wiem, wejść i się zatrzymać, bo usłyszysz głos za pleców. Także tam każdy w, tej, w tym miasteczku w to wierzy, nie? a na końcu okazuje się, że to w zasadzie nie miało związku. Czyli cały ale wiesz, no masz wujka, który po prostu, wiesz, dzieciaki mówią, że kręcam o tym film, no to on tak strasznie się wczuwa, bo cała reszta to tak bardziej... no a poza tym tego nie, leguje, nie? No, to wiecie, to, to no. jest to, co ja powiedziałem, że dla mnie to, to wyjaśnienie yy, naturalne na Oralne, ono cały czas jest dopuszczalne. To w tym sensie, że to nie jest tak, że moim zdaniem tutaj to, co dostaliśmy w finale, że to jednoznacznie neguje. No, no bo ta legenda, no tak jak mówisz, Mando, ona jest po prostu tam już sprzed wieków, więc no teoretycznie ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, że mówię, że ona może funkcjonować jakby niezależnie, a, a tylko twórcy no, trochę wykorzystali ten motyw, żeby poigrać z widzami. Dobrze, to ja teraz powiem tak. Zgadzam się z tym, że to jest taki... Trochę blurwich e, pod tym kątem, że i mamy legendę i mamy kręcenie z dwóch kamer, chociaż w Blair Witch jedna była profesjonalna, druga chyba wideo i to dawało jakiś tam dla mnie ciekawy efekt, ale z drugiej strony w blurwich to tam, wiecie, no, krzaki się zatrząsły albo coś, a tutaj e, są trochę bardziej pojechane rzeczy, a nawet tak nie w końcówce, to, to, to sam ten labirynt jest, e, kurczę, straszniejszy niż ten las. Ale mnie forma, konwencja męczyła na początku. E, bo ja nie wiem, czy to są youtuberzy, czy to są amatorscy, jacyś e, filmowcy e, dokumentów, bo oni zaczynają od takiego e, mówienia do kamery, jakby zwracali się do widzów, tak jakby byli youtuberami. Mówią im o tym, że wyjeżdżają, tam je, jedna twarz jest w ogóle spikselowa spikselowana na tym, wycenzurowana, że, ale to to może być e, sugestia, że w edycji potem, nie wiem. E, policja to e, zrobiła. Że, no, policja to zrobiła. Ale oni zwracają się jak do youtuberów, więc nieważne czy, jakby byli youtuberami, ale nieważne czy są youtuberami, czy są czy kręcą dokument, no to Wymagałbym jednak troszeczkę profesjonalizmu, eee, bo ja nie lubię w tej konwencji biegania i trzęsienia na siłę kamerom, a na początku tam nie ma strachu, na początku no nie, ma, nie wchodzą, totalnie. a mimo wszystko ten obraz jest roztrzęsiony, rozpieprzony, rozwalony i mnie te pierwsze pół godziny oglądało się kiepsko, pomimo tego, że więcej widać niż w tych ostatnich. Ty nie słuchasz żagłoka, kręcisz 8 godzin i wycinasz z tego te sześć najlepszych minut. No. A, no ale to równie dobrze można nie wiem, zadbać o oświetlenie, ja rozumiem, że w końcówce tego nie ma, bo w końcówce walczysz o życie I, i no i się nagrywa po prostu, nie, nie wyłączasz kamery, rejestrujesz to co jest, ale też nie biegasz i nie filmujesz idealnie wszystkiego co widzisz e, tylko po prostu biegasz, nie w końcówce, uciekasz A, ale ten, ten początek mnie trochę męczył, takie, takie mm, no nie wiem, mi się to źle oglądało w końcówce z ale... kolei bardzo mało widać i to jest naprawdę ale, czarny nie ekran masz... momentami z jasnym bohomazem ale jak już widać, co trzeba, to robi wrażenie. Ale co, ale co nie, nie masz wrażenia, że no po prostu te dzieciaki mają teraz te kamery że to jest takie normalne, że one je włączają gdzieś po prostu w domu przy jakiejś rozmowie trochę czy może, coś, ale czy przechodzą. Ja ale też jeszcze tak jak film oglądałem to, to przycięte. Mhm. Jak to jest jakiś dokument, to... to, to ale no dobra, no spokojnie nie, nie czepiam się aż tak, bo to nie było tragiczne. To nie było takie złe. Chociaż jednej rzeczy bym się czepił, ale to może mnie naprostujecie, bo teraz pomyślałem o tym, że może się mylę. Pamiętam, wrek był taki jeden babol potężny, jak wyleciał pierwszy zombie, a... I oni to nagrali, a potem na kamerze cofnęli, żeby jeszcze raz obejrzeć i my to widzieliśmy jako widzowie, co było totalnie bez sensu, bo gdy cofasz kamerę i puszczasz play, to to się nie rejestruje, nie? Mhm. a tutaj z kolei oni raz wchodzą do lasu w dzień i yy, na sam koniec dziewczyna mówi, że jej się popsuła kamera i nic nie nagrała, no, a jednak my to widzieliśmy tylko, że teraz nie wiem, czy to nie było z tej drugiej kamery, ale wydaje mi się, że było z obu, że my widzieliśmy wszystko, a na końcu nam mówią, że nic się nie nagrało z tego wyjścia, co jest trochę bez sensu. Nie, to Tylko z tej jednej kamery mi się wydaje, bo oni mieli cały czas dwie i po prostu to, to było, ja, to, ja przynajmniej tak to zrozumiałem, no że to, to ucięło no tak jej i tyle, nie? I po prostu a my nie mamy mhm. de facto tutaj często jasności, kto, kto kręcił który materiał, nie? Bo jeżeli nie jest tak, że akurat trzyma mhm. dana osoba kamerę, no to no To są te, takie same kamery, no, no, nie? Więc, no, więc one kręciły tak samo. No. A, a jednak jak coś cofali albo coś mieli przybliżać, to tutaj to robili na monitorze i to filmowali nie? inną kamerą, swoje reakcje na to, co widzą, także to było spoko. No ale końcówka, ostatnie te pół godziny, tak jak mówię, pomimo tego, że jest całe czarne i jakieś jasne plamy, to są takie momenty mocne, że ho, ho. Co do formy, no to mamy tu też jeden wywiad, to jest też trochę jak w Blair Witch, tylko że no jest tylko jeden wywiad z jakimś tam miejscowym mhm. panem, który opowiada nam o tej legendzie, ale mnie się bardzo podobało to, co jest na koniec po mhm, napisach, tak, gdy to już jest powiedzmy kończymy i najpierw mamy te wszystkie zdjęcia z tego domu policyjne na napisach, a potem jeszcze jedna scena która jest świetna. I, I to mi się podobało. I to było takie, że sobie pomyślałem, o kurczę, no nie taki zły ten film. Tak jak się trochę męczyłem, ale to też męczyłem przez to, że on nie jest anglojęzyczny. Ja takie filmy wolę oglądać, tak wiecie, na pół gwizdka, W tym mhm. momencie, gdy one mnie nudzą. Przez te pierwsze, ja wiem, że one mają budować napięcia, ale to u mnie nie buduje napięcia. A przy nieanglojęzycznym muszę poświęcać się w 100% patrząc na to, jak, jak mi biega kamera po, i macha po, po ekranie nie? I, i nic nie widać. Nie? Mhm. No to tyle powiem, ale ogólnie podobał mi się, fajny film. No to ja może jeszcze tylko doprecyzuję, bo to też, nie, właśnie, to nie jest jakieś ewolucyjne dzieło, ale jeżeli chodzi o konwencję fan-footy, czyli tak sobie zacząłem wspominać te wszystkie e, szubienice, piramidy, jako w piekle, taki na ziemi e, i inne e, tego typu filmy z ostatnich lat i one wszystkie e, mimo jakiegoś tam budżetu, możliwości, e, no były że konwencja była na siłę bardzo często tam wpychana. tak Albo właśnie w ogóle uzasadnienie, dlaczego, jak to możliwe, że powstała taka taśma i ktoś się znalazł, jak na przykład właśnie w jako piekle, taki na ziemi. no To było irytujące dla mnie. A tutaj totalnie czułem, że to właśnie mogą być prawdziwe taśmy znalezione. tak W sensie mogłem bardzo mocno zawiesić niewiarę, wczuć się w to dużo bardziej. I nawet mimo tych niedogubek takich, na zasadzie, że to, to nie jest... Yy, znaczy, że tam są właśnie te dłużysny, powiedzmy, tak jak wy mówicie. Na przykład mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Mnie początek absolutnie no wiesz, nie ani bo chyba muszą nic. być. Żebyś to poczuł na koniec, to co poczułeś, to to musi takie być. To wtedy czujesz tę naturalność, nie? Bo ja na przykład lubię, jak font footage się coś dorabia. To, jak to nie są takie do końca font... Niektórzy by powiedzieli, mhm. że to nie jest font footage na przykład, bo jest zmontowane. Ja lubię, jak jest jakiś inny trochę pomysł, a nie tylko biegająca kamera... Czy to chociażby montaż, bo można zrobić found footage mhm. zmontowane. No ktoś to zmontował, nie? znalazł i zmontował. I my oglądamy już wersję pociętą z, z, z konkretami. Czy jakiś, jakieś inne trochę podejście, bo było kilka filmów, które prezentowały inne podejście do tego, ale w tym przypadku faktycznie, żebyś poczuł to, że to jest takie prawdziwe nagranie, to musi tak wyglądać. Tak jak w Blairwich musiało tak wyglądać. I mhm. wielu złapało klimat BlairWich, i ta końcówka ich przeraziła i poczuli, że to jest takie prawdziwe nagranie, że to się wydarzyło. Nie? Chociaż mhm. Blair Witch był dużo bardziej Bardziej zmontowany, no bo to tam już w ogóle te dwie różne kamery, te, wywi te wywiady były takie mocno bardziej statyczne, nie? Także to, no ale to, to, to, to tak musiało wyglądać. A że nie jest bardzo długi, no to nie, nie, nie zmęczy, nie? To nie jest półtorej godziny. A poza tym ja wam powiem no i... jeszcze na plus, przynajmniej z mojej strony, lokacja to, że to się rozgrywa w Hiszpanii, że tam jest taki le lekko pustynny klimat, że ten labirynt on nawet nie wygląda tak jak nie wiem, francuskie ogrody, albo właśnie wspomniane przez ciebie Mando labirynt zelśnienia, gdzie jest taki gęsty, tylko to po prostu to takie, czuć tą spaloną słońcem ziemię, ten upał, to jak oni chodzą często mhm. zmęczeni, że, że chce im się pić i tak dalej, i tak dalej, to mi robiło fajny klimat, bo, bo to też różnicuje tro trochę, nie? No bo jednak umówmy się, że jeżeli chodzi o te found to właśnie nie, nie, nie, niektóre no to przecież to, to, to tak jak mamy to latanie po tych lasach no to też takie wrażenie powtórki z rozrywki jest jeszcze silniejsze nie? a tutaj i właśnie sama, samo ułożenie akcji w oparciu o ten labirynt i właśnie to, że mamy nieco inny ten, ten klimat, taki entourage tego wszystkiego, to mi też robiło robotę, bo, bo to mi się przyjemnie oglądało zawsze lubię te, tego rodzaju różnice i, i tutaj to dzia działało także nawet wybaczam, że nie było tutaj tej wielkiej nocy, tak jak liczyłem na początku, bo no tak jak wam napisałem, że moim zdaniem ten zestaw tegoroczny nam się trafił naprawdę niezły i to jest naprawdę niezły film. Mm -hmm. No dobra, to co? Przenosimy się z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii, tak? Mm -hmm. <grych> tak. I w kosmos, i w kosmos. Słodkie, pamiętam. albo urocze, małe popapiańce, Cute Little Buggers. To właśnie film produkcji brytyjskiej. Za reżyserię odpowiada Tony Joppia, za scenariusz Gary Charles, Andy Davy i jeszcze tam kilka innych osób, ale już może nie będę tego wymieniał. I ten film opowiada o tym, jak kosmici w ramach misji ratunkowej dla swojego gatunku przybywają na Ziemię i postanawiają ją podbić. W jaki sposób? Najpierw mieszają swoje DNA z królikami, by w ten sposób stworzyć takie zabójcze, mordercze króliczki i e, przez nie wybić mężczyzn oraz porwać kobiety, a następnie zamierzają rozpocząć procedurę rozrodczą i właśnie na nowo zaludnić ziemię. Na ich nieszczęście jednak wieś, do której przybywają, no, nie zamierza poddać się bez walki, a do tego w tej wsi ktoś zbierał e, mocz, a mocz okazuje się być świetną bronią przeciwko kosmicznym królikom. Boże, jak to brzmi, jak ja to na no. no. Już wyjaśnienie na sam początek, jeszcze raz to powtórzę, tu nie ma Wielkanocy. Ale jest żart z Wielkanocy, w tym sensie, że chyba twórcy mieli świadomość tego, że, że ten film może wylądować na różnych listach kojarzonych z Wielkanocą, bo w jednej ze scen pada wprost z ekranu, przecież to nie jest Wielkanoc czy coś takiego, nie? Także mam wrażenie, że to była w pełni świadoma zagrywka właśnie pod takie podcasty jak ten dzisiejszy. No, ja w zasadzie skończyłem myśl. Chciałem powiedzieć, że to nie jest Wielka Nocy, tylko po prostu są króliczki. A że króliczki to symbol Wielkiej Nocy, no to nie pierwszy, nie ostatni raz. W zasadzie większość filmów, które omówiliśmy w ramach tych sześciu podcastów była dobierana mhm. według tego klucza. Tak, ale no, trzeba przyznać, że właśnie mamy króliki i mamy pistolety na mocz, no ale mocz. na wodę tylko. <głos> <głos> <głos> Więc prawie żelany poniedziałek normalnie. I mam jakiś festyn, tak? Więc można sobie dorobić tę Wielkanoc z wyobraźni. I tutaj <głos> może zacznę od tego, że ja tutaj często nie rozumiałem humoru, bo to jest film komediowy, tak jak Okrutna Atros raczej właśnie miała taki mroczny klimat, zwłaszcza od pewnego momentu. Tak tutaj mamy taki raczej głupiutki, wesoły film, którego jednak często nie rozumiałem i to dosłownie, bo bohaterowie mówią trochę brytyjskim, trochę jakimiś dialektami, jak, trochę francuskim, czy nie wiem, kanadyjskim i do tego tutaj to nagłośnienie... Faluje, nie? Momentami. Tak, no, znaczy ale ja dosłownie to ciężki film do zrozumienia. No bo skaczemy sobie, ja, między różnymi wymowami. No. Udźwiękowienie jest nierówne. Jednych słychać lepiej, innych gorzej. I do tego ja czasami się zawieszałem tak bardzo na jednej kwestii, że dwóch kolejnych po prostu w ogóle nie słyszałem, że układałem sobie w głowie, co ja w ogóle słyszałem przed chwilą i momentami się wyłączałem na te kolejne i stwierdziłem, no trudno, lecę dalej po prostu z kontekstu. Niestety ja miałem podobnie, nawet nie tyle humoru, nie rozumiałem co dialogów wielokrotnie, czy monologów. Jest trudny film pod tym kątem, szczególnie, że napisów ja przynajmniej nie znalazłem i ja wam chyba po 20 minutach napisałem, że ja cholera nie rozumiem, co oni gadają I, tu, i tylko linię fabularną, a jeszcze tutaj mamy to prowadzone na dwóch frontach, bo mamy to, co na Ziemi i to, co w kosmosie. To, co w kosmosie, to jest taki teatr dwóch aktorów, ale to zajmuje, kurczę, pewnie z filmu. Czyli oni siedzą i różne rzeczy komentują i oni też mówią z brytyjskim akcentem, ale jeszcze jakiś tam wie, z swoim piskli z dziwacznym głosem I, i to wszystko zrozumiecie jest bardzo ciężko. Ale to no, tak jak z ty mówisz, że nie rozumiałeś humoru, to ja wam powiem, że jak usiadłem do tego filmu, to już po pięciu minutach stwierdziłem, że od razu twórcy dają nam jasno do zrozumienia, czego się spodziewać, bo film otwiera sekwencja trochę pachnąca slasherem, bo mamy jakąś młodzież upijającą się, zaraz dostajemy na cały ekran wielkie, gołe piersi i pierwsze morderstwo, dosyć krwawe, bo te efekty nie są może jakieś specjalnie wyszukane, ale mam wrażenie, że, że to też spoko wygląda e, tak pod tym kątem wizualnym, jak się już kupi konwencję. No w tej scenie to jeszcze szło dialogi zrozumieć, bo były banalnie proste. Tak, nie? Tak, tak, tak, tak. Co robisz? Tak. pije piwo. E, chodź, pokażę ci cycki. No dobra i odrzuca piwo. Nie, on jeszcze komentował to na głos. Piwo czy no. cycki? No dobra. Tak, tak, tak. I rzucił tak. puszkę, która uderza w głowę jego kolegę. Ale wam powiem jeszcze, że ja miałem wrażenie, jak słuchałem głównie męskie głosy, jakby mogło wyglądał włoski film z lat nie wiem, 70. zdabingowany wiesz na angielski. Naprawdę miałem takie wrażenie, kurde. Kobiece nie, ale, ale, ale męskie miałem wrażenie, jakby to było zdobingowane. No to przez ten ich język, nie. Ale tu jest, bo to, to w ogóle jest w sumie dziwna sytuacja pod tym kątem, bo to jest niby jakaś wieś, a tutaj faktycznie jest tak, że tych różnych dialektów, to ja nie wiem, czy to nie jest jakiś po prostu Inside Joke, którego my żeśmy nie wyczaili, bo ja mam wrażenie, że tutaj prawie każda z tych istotnych postaci mówi inaczej bo tam część to jest uzasadnialne, bo mamy na przykład, nie wiem, jakąś postać, która przyjechała z zewnątrz, mamy jakiegoś tam piosenkarza, który też przyjechał do tego miasteczka z zewnątrz i tak dalej, i tak dalej, ale, ale i tak to, to było dziwne, nie? no bo to raczej jak się ogląda film, no to, nie wiem, postaci operują jednym akcentem, jednym dialektem, a tutaj tego, tego jest mnóstwo, ale tak powiedziałem, że twórcy od razu serwują nam to, z czym będziemy mieli do czynienia i ten film cały jest taki i ja wam się przy, no tak, przyznam, tak. że to był całkiem też niezły seans moim zdaniem. On jest y, chyba trochę za długi. E, patrząc, ja już teraz nie pamiętam ile on ma, ale on ma on bliżej bardzo dwie długi. godziny chyba. On nie? ma dużo. No. Tak, tak. Ja w pierwszych chwili jak zobaczyłem licznik to się zlękłem naprawdę, bo, bo dobrałem go <śmiech> pod kątem, wiesz, że to będą jaja, że to będzie Bister to czy jaja takie na papierze, nie? że się zmęczymy raczej, że to będą takie, wiesz, tego typu film. Jak zobaczyłem, że on ma, kurde, prawie dwie godziny, to mówię, o nie. No, a nie, I tutaj no, faktycznie trochę momentami y, można by przyciąć ten film, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że y, na przykład zestawiając go chociażby z tym Bister Day. Y, czy bister Bunny, jak to się nazywało, ten, co w zeszłym roku oglądaliśmy. Wydaje mi się, że ten ma dużo bardziej taką koherentną i zwartą fabułę, że mamy dużo postaci, ale w zasadzie tu, tutaj każda z tych postaci coś ma do roboty, wchodzi z z, w interakcję z innymi postaciami. Ale to było mega dziwne w ogóle, ale dlaczego? Że, no... Ale właśnie o to mi chodzi, że ja nie kojarzę w ogóle za bardzo innego filmu, nie nawet świątecznego czy horror, ale ogólnie, gdzie masz tylu bohaterów i się okazuje, że to nie jest tak, że 90% z nich umiera, tylko oni tworzą drużynę i w tej drużynie jest nadal nie wiem, 10-12 osób mm -hmm. czy coś. To był dla mnie tak duży szok, bo ja byłem przekonany, że to będzie właśnie jak w Bister Day, czyli, że będziemy widzieli te różne grupki z tego miasteczka, one będą sobie ginąć po kolei, jako takie przerywniki dla głównej fabuła. Tu się okazuje, że nie, że jak my początku Widzimy tam, nie wiem, jakiegoś e, burmistrza, jego otoczenia, jakiegoś, e, mamy taki trójkąt miłosny, trochę i jedną stronę tej barykady, drugą, rodzinę właśnie tego bohatera, który przyjeżdża do miasteczka, rodzinę tej jego ukochanej z dawnych lat, czy znaczy tam ojca, e, tak jakichś takich wioskowych głupków. Mamy ten koncert rockowy, główną fankę tego rockmana i tak dalej. Mamy masę takich bohaterów, którzy mają jakąś tam jedną, dwie cechy, o których coś wiemy. Ja byłem przekonany, że po prostu, nie wiem, na przykład potem na tym festynie będzie rzeź i zostanie tam, nie wiem, trójka no osób, rzeź, ale no, no, no y, nie, wszyscy, tak. wszyscy ci, którzy byli w teorii sto, no takie Avengers Endgame, nie? Właśnie <laughs> to było <laughs> dziwne, że potem nagle, wiesz, masz scenę po rzezi i zamiast dwójki bohaterów czy trójki nadal masz właśnie z piętnastka osób i takie, co się dzieje? Oni się tam jeszcze dzielą, tak, coś tam. Cuda na kiju. I dlatego ten film jest długawą, też mi się trochę dłużył, ale jednocześnie właśnie ciężko go tutaj przyciąć, bo on nie ma jak gdyby takich scen zupełnie... Nie, nie, no, no mówię, że w sensie, ta długość jest uzasadniona. Nie ma zatomnia, tak, tak, nie, tak że... no, Ona jest uzasadniona. Tu po prostu to może zabrzmieć dziwnie w kontekście tytułu nawet tego filmu, ale tu czuć, że ten scenariusz no, był jakoś tam sensownie napisany, nie? Czy, czy próbowano zaserwować nam zwartą opowieść, bo ja się nawet zdziwiłem, bo naprawdę byłem święcie przekonany, że to w ogóle będzie też taki zestaw gagów bardziej. No bo Bister bany to było coś takiego. Takiego, nie, że tam pomijam już to, co ty uh -huh. mówisz, że, że uh -huh. większość ludzi tam ginęła, no to to był tak naprawdę zestaw gagów połączony tym głównym motywem, a tutaj mamy po prostu y, historię wokół tego całego miasteczka nie? I, i po prostu to, jak ono jest zaludnione, no to później skutkuje różnymi humorystycznymi akcjami i ja nawet stwierdziłem, że to jest ciekawe pod tym kątem, że gdyby właśnie próbować go przyciąć, gdyby wywalić część tych postaci, to by było o tyle też trudne, że nawet humor by nie działał, bo tutaj... Nie, to by trzeba było przepisać, tak, no, tak, bo tak, nie tak, jesteś tak, w stanie no. tutaj wyciąć, nie wiem, policjanta, rockmana, tej, e, dominy, tak, czy nawet tych... E, to, to nie e, jest te... Rockman, nie umówmy się. <laughs> no nie. nie no jest no znaczy. nie? <laughs> <laughs> nie. wiem, czemu tak go nazwałem w sumie, <laughs> nieważne. No czy, nie wiem, tych gangsterów wioskowych, czy coś, w sensie nie możesz tutaj no no tak, wyciąć, no bo byś humor, musiał no bo przepisać humoru, ten scenariusz. Bo no. masz dużo, I to też jest ciekawe, że ten humor jest bardzo różnorodny. Jest humor stricte jakiś sytuacyjny, jest humor słowny, jest humor wynikający, nie wiem, z relacji zbudowanych pomiędzy postaciami, jest humor na zasadzie wioskowi Avengers versus najezdcy z kosmosu. To, to też mnie zaskoczyło, bo tu naprawdę ja wam powiem, że się śmiałem powielokroć, nie? jak mieliśmy te sceny z tym, koronerami tam w lesie którzy sobie jedzą tam nad trupem na przykład, czy właśnie jak mamy scenę z koncertem no naprawdę było wiele takich rzeczy, które mnie autentycznie ja, rozbawiły. Staje, bo tam oni, oni to jakiś tam, jak to się nazywa, ten, to co prąd wyłącza, ci kosmici odpalili Aha, tak, tak, tak, i samochód tak, tak, tak, no. stanął. Tam też były całkiem, całkiem niezłe żarty e, słowne. W ogóle od momentu, jak oni łączą drużynę, to jest dla mnie fajne, bo ja na początku, jak zobaczyłem tę policjantkę, jak ona rzuca tymi tekstami, że jej krajem spadł na cycki, takie... A potem ta policjantka jest super, kurde, babką w tej drużynie, nie? E, ten, ten policjant też na początku myślałem, że to taka ciapa będzie, a a on też jest fajną postacią. Także od momentu, jak oni zaczynają walkę, jak się złączyli, to dla mnie jest... Ja, ja tam się bawiłem, hachałem, bo na początku, to tak mówię, to tak musiałem to wszystko sobie kleić trochę w głowie. Na początku za bardzo walczyłem z dialogami. O. A tym bardziej, że nawet mhm. w kontekście tej ilości postaci, to zwróćcie uwagę, że to jest też ciekawe, że większość tych postaci Ewoluuje, jakkolwiek znowu by durnie nie brzmiało, to w kontekście filmu, o którym rozmawiamy, ale nawet właśnie no to co Mando nawet powiedziałaś, że w zasadzie większość z nich zaczyna jako tak naprawdę jakiś taki awatar, który niesie jedną cechę albo jest elementem jakimś komicznym, a później te postaci nadal są jakimś nośnikiem na przykład komizmu, ale już zupełnie innym właśnie komizmu, który wynika ze zmiany te, tych cech charakteru czy tego, czego my byśmy się spodziewali po tych postaciach, bo to też takim przykładem jest chociażby właśnie ten jeden z tego trójkąta miłosnego, ten, ten zły koleś, który też się wydaje, że to mhm. będzie taki po prostu wredny, wredny typek, który będzie do odstrzału po prostu w, przy pierwszym morderstwie. A nawet on w sumie się później wpisowuje w całą naszą ekipę i też ma jakąś rolę do odegrania i też w sumie się okazuje... Spoko gościem, nie? Więc to, to jest no, zaskakujący sens pod tym kątem, <grych> wydaje mi się. Mm -hmm. e, przy czym dla mnie nadal. Bo teraz to brzmi, jakbyś naprawdę pojadał jak książek. Jakbyś teraz zaraz, zaraz ja się mną się... że ludzie słuchają nas odpalą te filmy i trochę, trochę Ta, stracimy dokładność. Ja nie, no, no, no, trzeba, o trzeba jakieś, wiedzieć wnioskować. Trzeba solowe skal... filmy dla bohaterów. Wiemy, w... trzeba wiedzieć, na jakiej skali my się poruszamy w, w tym podcaście, nie? <laughs> Chodrym Ta. wilkanocne, tak? Pohamuj konie, bo się nam baniaki z moczem przewrócą. <laughs> nie, ale właśnie. Trochę jest jednak za dużo tych grzybów w Barszu. Tych bohaterów jest strasznie dużo i no, niektórzy mogą podejść nam bardziej, inni mniej, ale właśnie ta mnogość wątków i to, że nie rozumiemy wszystkich dialogów, jednak no, mnie zmęczyło. tak? W sensie ja zgadzam się ze wszystkim, co mówimy w miarę, ale ja byłem zmęczony po sensie. Dlatego nawet jak ja wam napisałem, tak, że no, nie jestem zachwycony ostatecznie i polecać tego jakoś mocno nie będę. No ale oczywiście tak, no nie wiem, na tle. The Night Before Easter, to to jest arcydzieło kinematografii. No tak, to... ale tamto to było zupełnie co innego, ale moim zdaniem na tle tego zeszłorocznego jest naprawdę sto razy lepiej, bo tamten no, też mi się nie tak wymęczył. Wydaje. Ja wiem, że my się rok temu kłóciliśmy i Szymas mówiłeś, że to najlepszy film wielkanocny, ale ten właśnie... Tak pomimo tego, że jest tak długi... Mówiłeś, no, mówiłeś, no tak to, mówiłeś, to, no, to, to, to prawda. Słuchajcie, wszystko jest na taśmie, wszystko jest, chłopie, do twoje bzdury i twoja tam dziewczyna słyszy nadal to to ja ten bezboleśnie łyknąłem. I jeszcze dodatkowo, pomijając fabułę, postaci i tak dalej, on wizualnie też jest niezły, chociaż ja na początku się zdziwiłem, czemu oni, kurde, mają tandetnie robione komputerowo króliczki. W sensie jeszcze przed przemianą. Czemu oni nie mogą załatwić dziesięciu króliczków? Niech one naturalnie biegają, bo to wygląda naprawdę koszmarnie źle. Co prawda nie jest to ten, ten, ten kocioł kłaków, jak to, co przed rokiem, z rękami na lewą stronę wywróconymi. No ale tak tandeta nie? Takie, tylko te, ten film ma taki być, ale mm, no one mają też jeden efekt zamiany, czyli rozwierają te usta jak, jak stwór w, w Stranger Things i wypluwają takie języki i, i nie wiem, rozrywają swoje ofiary jakoś nimi, ale na przykład e, krwawe sceny są niezłe. Mhm. Ta krew jest taka naturalna, będę, fajnie, będę. fajnie wiesz, rozchlapuje się. Ja pamiętam jak przed rokiem to, to, to był ten jeden efekt przepoławiania albo odcinania głowy, albo Zabawianie ciała, którego zresztą nie widzieliśmy, nie? bo pod, podchodził ten dziwaczny królik, babka krzyczała i machała cyckami, a za chwilę widzieliśmy na pół przerąbaną, nie? na przykład z wystawioną dupą, nie? No bo tak, tak wyglądał ten film w zeszłym roku. Albo rozgniatanie ludzi na, na trawie. A tutaj Przypomnijmy, jak jest to rzecz. Najlepszy na film na... Wielkanoc zostanie przy no ja Pamiętam, jako, no, znaczy pamiętam no, wczoraj tego słuchałem, jak o Bekonie gadał. Se przesłuchajcie, no, po prostu takie bzdury rejestrować publicznie. Nie? Pan prawie, że doktor. Um, i, i, a tutaj mówię, no to te krwawe sceny wyglądają nieźle. Pomimo tego, że to jest tandeta, no naprawdę tandeta, no te króliczki są, to jest naprawdę takie, wiecie, no, bardzo niska półka, tak, taka trochę żenada, nie? jak się to ogląda, no trochę oh jest nie od razu, aha, pochichrasz się. E ale no, no mówię, no w porównaniu, tylko, że to jest porównanie, wiecie, no kiły do rzeżączki, no, do <grym> chciałem powiedzieć to to samo. ja ja do tego pana nie, ale Dobry, ja się ja. pod Mnie tym podpisuję nie? Te, te efekty specjalne to jest to co ja powiedziałem, że one nieźle się prezentują na ekranie i wydaje mi się, że naprawdę no... krew jest naturalna, tak, krew tak, jest tak, fajna tak, tak, to, jest, to jest naprawdę fajne no i w ogóle jest tak, że po prostu one są zrobione z głową że nie są przesadzone, bo to my chyba przy trzecim *banymenie* też się o to spieraliśmy, że tam też było to CGI takie, że teoretycznie te morderstwa były krwawe i, i wyglądały całkiem znaczy, nieźle to jest straszne to CGI, nie? CGI jest straszne te króliki wyglądają strasznie. Jak królik tam się komuś dosysa do twarzy i on łapie go i go rozrywa, nie? No i to widać, że on no, nic a jak nie rozrywa w tym ją po kontakcie z moczem, no, jest tak cały czas ten sam efekt wybuchu. nienaturalnie, w ogóle nienaturalna gra ciała, nie? Rozerwanie to rozrywanie jest tandetne w cholera, ale gdzieś tam wychlapuje krew i mówię, a fajne, nie? Prajda. No ale to, to trochę No bo inaczej, właśnie nie? to jest to, nie? Że ta, każdy inaczej, że tam w tym nie? panem menu właśnie był ten problem, że to CGI było hamskie, ale tam cała ta krew była rysowana po prostu flamastrem, nie? A tutaj tak y, Zrobili to tak, że to jest w miarę zbalansowane i to się po prostu te krójki kupuje w tej konwencji, no tym bardziej, że no to są jakieś krójki z kosmosu, więc ja tym bardziej jestem w stanie kupić, że one są takie nienaturalne, no bo, no bo nie są naturalne. I w ogóle cały ten film jest taki jakby trochę, nie wiem, wypalony, przepalony, wyblakły i w ogóle jak ogląda się go bardziej jakby... Pochodził z, no, z lat 70., mm -hmm. może Trochę 80., tak. a Trochę to jest 2017, tak. Mm -hmm. tak? W ogóle ja byłem w szoku, jak potem zobaczyłem ten datę. By tu to, to nie Czy jest no jakaś efekty, efekty, jednak to jest, to jest, to nie są lata 70., nie? No. no komputerowych efektów takich nie miałeś, nie? W szoku? No czemu w szoku? No Przecież to jest film z bardzo niskiej półki kinematografii. W zeszłym, w zeszłym roku oglądaliśmy e, Bister Day, który też był chyba z drugiej dekady XXI tak, tak, wieku. Tak, tak, on, on też jest przecież świeży, nie? No. Ale on tak no, no, wyglądał to to jest... jak właśnie nowy film. Tak wyglądał jak filmy, które kręci się w drugiej dekadzie XXI wieku. Ty. Ale tak, właśnie kręcony kamerką na green screenie z tym... i e, Aha, o to ci chodzi. No dobrze, kurzu. No <laughs> tak. No, a tutaj właśnie ja przez, przez to, że ogólnie mamy te takie trochę przepalone kolorki i to, no to myślałem, że to jednak jest starsze trochę. No ale to może też dlatego, że brytyjski, one też trochę inaczej wyglądają. A w sumie, no e, może. Może. O, no dobra, czy ktoś chciałby coś jeszcze Przytków dodać? Przytków jest mniej niż rok temu, ale, ale nie, w sumie też nie jest, jest sporo, sporo, ale jest mniej jest sporo, niż rok temu. Sporo, Ale powiem wam, że ta, ta porodówka to ja po prostu się kulałem ze śmiechu, jak te kobiety za ręce powieszone, roznegliżowane i tą folią aluminiową sukienki mają zrobione. napitole. Nie? No, ja, nie? Efekt po prostu kosmici foliarzy zrobili z, z ziemskich lasek. Nie? A to właśnie jeszcze, jak o tym mówimy, to mnie zdziwiło, bo y, najpierw tak stwierdziłem, y, Pewnie i tak nikogo nie kojarzę z castu i w ogóle, więc nawet nie będę tego przeglądał, ale że to nagranie nam się opóźniło, no to wbiłem na IMDb, tam się przeklikałem przez wszystkich i okazało się, że to nie jest tak jak właśnie w Pister Day, że po prostu zatrudniono totalnych randomów kolegów reżysera i aktorki porno, tylko tutaj część tego castu rzeczywiście gdzieś tam grywa w tych amatorskich undergroundowych produkcjach tego typu. Część gra jakieś postacie z w bardziej znanych filmach, w tym, nie wiem, w Jurassic World na przykład, a ta... W bardzo, bardzo pamiętam, dobrych filmach. Ale ta osoba, która grała Mystic Mary tutaj, no to na przykład jest Anna z Maniaka Lustiga, nie więc w ogóle ło. i no wiadomo, że tutaj raczej nikt nikogo nie pozna na pierwszy rzut oka, ale zaskoczyło mnie, że ten cast to nie jest taki zupełny przypadek, nie? Tylko, że... Ale wiesz to, no to te, oczywiście... też ja bym powiedział, że to nie jest jakieś takie specjalnie zaskakujące, bo moim zdaniem aktorsko to jest kompetentny film w tym sensie, że te postaci nawet jak są przerysowane, przerysowane to nie są przeszarżowane tak, no. bo to jest często problem też w tych takich e, niezależnych produkcjach ale ale nawet nie, produkcji. że przeszarżowane, tylko że rzeczywiście widać że ktoś tak, gra, tak, tak. A tak, nie no, no dokładnie, nie. ale od... też wiesz, chodzi o to, że nawet jak ktoś jest przerysowany, no bo tutaj mamy parę takich postaci, które są naprawdę bardzo mocno przerysowane, ten gwiazdor muzyki, wszyscy, no. No, chociażby nie, no przecież to jest e, karykaturalna postać no, ale policjant postać, domina, a, ale... ten odmoczył no, no, też, profesor też, też, no, ale, ale chodzi o to, że one są zagrane po prostu tak w punkt, nie? Że, że często przy tak napisanej roli to jest bardzo łatwo e, przesadzić. Nie? Szczególnie jak właśnie ktoś nie umie grać. Nie? No, no to po prostu wygląda to fatalnie. A tutaj ja nie miałem poczucia w zasadzie przy żadnej postaci jakiegoś takiego totalnego zgrzytu, nie? że widzę właśnie e, mhm. totalnego amatora, który jeszcze gra karykaturalną postać no i to jest koktajl wybuchowy, bardzo tak negatywnie wybuchowy. No a tutaj pod tym mhm. kątem to jest po prostu też całkiem kompetentnie. nie. To nie są żadne wyżyny aktorstwa, ale, ale ogląda się to bezboleśnie. W ogóle, jak jesteśmy przy świętach, przypomniał mi się właśnie żart z królikiem w dupie. <głosy> <głosy> ale ja się śmiałem na tym, jak laska robi laskę, <głosy> a jemu wszedł królik do dupy i pokazuje palcem, że z tyła. No nie, na to się nie pisałam. <głosy> no... Trzymasz akurat z tego dialogu nie oglądamy? zrozumiał, bo widzę, że się nie śmieje. Nie, no. Tak, tego było ciężko nie zrozumieć. No. Dojrzali chłopcy nagrywają podcast, no ładnie. O, Boże. no dobrze. Nie, ale to tak no jeszcze, dobrze. bo przepraszam, to już zanim przejdziemy może do samego końca, to jeszcze w, tak mam do powiedziałaś o tej nagości, to wam powiem, że dla mnie to w sumie też było o, o tyle zaskoczenie, bo jak zobaczyłem w tej piątej minucie biegającą z gołymi cyckami laskę, to byłem święcie przekonany, że znowu będziemy mieli właśnie powtórkę z Bister Day, a mam wrażenie, że tutaj nawet pod tym kątem to było zupełnie inaczej rozegrane, bo tych, tej nagości jest sporo, ale ona jest właśnie też ta, nie tak idiotyczne, jak w tym Bister Bunny, gdzie tam po prostu, czy tam Bister Day, gdzie mm -hmm. tam po prostu w każdej scenie musiała być aktorka porno, więc czy to miało sens, czy nie, to ktoś świecił cyckami. No. A, a... No, Przecież tam była taka scena, jak babka biegła i widać było, że ona w miejscu biegnie tylko po to, żeby jej cycki skakały. No, no dokładnie. A, a tutaj, tutaj po prostu to jakoś tam to uzasadnili. No jakby nie, nie ma potrzeby uzasadniania na gości w tego rodzaju kinie, ale, ale tak chciałem tylko to wyróżnić, nie? że gdzieś tam pod tym kontentem też było bardziej sensowne i uzasadnione scenariuszowo. O Boże. To przejdźmy do tego podsumowania. Co, ci skomentować przy dziewczynie, ja? Bo cię Ech. słucha. Nie no, przecież oglądaliśmy gazy Znowu. Ale no, no dobrze, dobrze, dobrze. No to co, tą bardzo dobrą firmę Mando nam wybrał. Z tego wychodzi na ten rok. Znaczy no, biorąc pod uwagę średni poziom e, całej tej naszej serii, to tak trafiło nam się bardzo. No może nie bardzo, ale dobry jest, Są No wysoko powyżej średniej. E, nie było pełnego zawodu. E, no to co, który byście polecili, gdyby ktoś chciał jeden obejrzeć? Pierwszy. No jak horror, to pierwszy. Nie, Ten drugi jest jednak dużo bardziej komediowy. Jest krwawy momentami, ale jest komediowy głównie. Także pierwszy. Żaden hmm. nie ma świąt za bardzo. Ten pierwszy ma bardziej święta tak naprawdę niż ten drugi. E, pierwszy chyba. Chyba, że chcecie takie głupoty, nie? Strzelanie z sików do królików i, i króliki w dupie. I tego, no i też tam bardziej wyrafinowany humor, ale no, to, to wtedy drugi. Ale tego nie zrozumiecie, bo będzie po francusku. O. Nie, ale tak naprawdę to można, no, można nawet sobie po francusku też gadali. zaserwować double feature właśnie zupełnie, zupełnie innych filmów, bo jak padło pytanie ostatnio Rychu, nas zapytał prywatnie, co, co by polecić z horrorów wielkanocnych, to sobie uzmysłowiłem, że w zasadzie nagrywamy szósty rok tę serię i w zasadzie nie, nie za bardzo jest co polecić. W zasadzie Ta, tak, tak świadomie się okazało, że, że wybraliśmy jeden film, który można jakoś tam polecić. A, a wydaje mi się, że akurat e, o, te dwa to, to jest taki bezbolesny sens. Mm, wiadomo, że no ten tak, a, atr, tak, Atros jak jest tak prostu. Wszyscy święta w domu spędzają, to wideokonferencja z godzinami no, tak, na, był na Zoom party, ten, ten drugi na Zoom Party, jak jest więcej ludzi, nie? To, ta, to tak. Bo to wtedy się każdy odnajdzie w którejś z tych miliona postaci tych wioskowych Avengers i, i będzie można dyskutować, czy ciocia Kazia to jest bardziej a ta, policjantką. A ty, czy, czy kim tam nie? A ty, Szymek, co byś polecił? No, ja bym polecił fantwoty, czy jednak tutaj. No. Znaczy yy, słodkie, małe popapiańce. No, okej, okay, no, weszły w miarę bezboleśnie, no, ale nie będę go polecał, jednak. No. Tylko pamiętajcie, będzie ciekawości przygodnicza. Filmu, no, po naszej rekomendacji. Tak, 2010 rok. No i Mariusz, to, Ale to jeszcze nie jest ten, no bo ten film, który ja pierwszy ściągnąłem też był opisany. Miał dokładnie ten sam plakat, który nie, mamy na Nie, ale to jak zobaczycie hmm. ulicę Meksyku, policję i y, jakieś tam takie brutalne sekwencje zaraz na to, otwarcie, to, tak, to od razu, od razu kasować. Nie? Nawet jak będzie opisane, że to jest ten właśnie z 2010 roku. Out, out, out. Hmm. No i już przypomniałeś, także to szóste nasze spotkanie w tej serii. I sama ta myśl sprawia, że czuję się staro jako podcaster teraz. No i cóż, no to właśnie jako stary podcaster życzę wam spokojnych, zdrowych, pogodnych świąt, mokrego śmigusika i smacznej kawusi. O, starzy podcasterzy na Facebooku. A wam dziękuję za ten podwójny sens. Mam nadzieję, że za rok znajdziemy też coś takiego jeszcze w miarę sensownego. Czy nam kawusi nie życzysz? Smacznej? Nie. <głosy> Pan nie, po no coś, coś się tam znajdzie. Już nam Ejo. jeden wleciał film w zasadzie tuż przed tym nagraniem, który można teoretycznie na zasadzie właśnie tej atros Ja tam wiesz, ogarnąć. taki poniżej średniej to trochę mam, nie? Nie, nie, Taki ale to ja mówię o trochę, tych, jest, trochę powyżej średniej, właśnie, żeby celować. To, to tak. Znaczy ja no. go widziałem już, Jerry, ja nie wiem, czy on jest powyżej. Znaczy, no, dobra, naszej średniej, tutejszej, to tak. No, dobra. no, no, no, no wiesz, no ja tylko no, ty, wiem, tylko i włącznie na to nadzieję. Nie? Ja, wi widziałem kotem Taila, y, jakiś trailer, więc wiem co nas czekać, nie znajdziemy czegoś powyżej, średniej. Aha, to Jerry teraz ma misję, tak? Przez cały rok szuka. Jeszcze no. jest cała seria, ten, serial Rabbit. Ale wiem. Co prawda są chyba znaczy tylko części cała. 1, 3 i 5 wszędzie. Nie wiem, nieparzyste. Tylko, że no. tego nie da się gdzieś znaleźć. Jakbyście słuchacze gdzieś znaleźli, kurde bym się cieszył. Nie dajcie znać. To usuńcie. <laughs> to usuncie. Nie, dobra. Jak coś znajdziecie, to możecie dawać znać, tylko miejcie litość i tyle. Dobra, to teraz już na serio, nie będziemy przedłużać, niech ludzie odpoczywają w te święta. Dzięki wam za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki, dzięki. Niezmiernie miło było znowu uczestniczyć w tym podcaście. Bardzo lubię tę serię i niech trwa. Niech trwa. A wam kochani, raz jeszcze zdrowych, wesołych i tradycyjnie już klimatycznego weekendu